Którą? Odcinek trzeci. Głośniej. Głośniej, No, chyba ujdzie. Zaraz zobaczymy, bo to się tak trochę powoli przewija. Głośniej! A, bez przesady. <głos> Przepraszam. Jest chore. Ehm, tak, witam w kolejnym odcinku podcastu pod klawiaturą. Ehm, w sumie nieprowadzonego prowadzonego w pełni przez Pierwszy raz ktoś się odważył i przesłał mi coś, do, coś co zrobił, coś, co nagrał. Tak, nagrał on. Eee, no i to no, najdobrze no, Więc więcej mi tego proszę robić panie drogi którego zaraz przedstawię i wszyscy inni którzy którzy słuchają którzy mają ochotę jak nie mają ochoty, niech, sobie, niech w sobie ją znajdą bo tak być nie może że ja tylko nagrywam luks się raz na jakiś czas dołączy chociaż też rzadko ostatnio chociaż ktoś tam zaczął nagrywać ale nie idzie chyba nie ma czasu to było czy może teraz pójdzie gadam od rzeczy. Późno jest chemię, koleżance tłumaczę i, i zrobiliśmy sobie przerwę, bo obu nam się mózg zagotował. Dobra, nieważne. Więc yy, tak, co by tu jeszcze powiedzieć? No, trzeba mówić. Podcast jest to, co to się mówi. Yy, dobra może przejdziemy od razu do części technicznej nie mojej bo nagranej przez Don Selfa który po poprzednim odcinku o fantazy zainspirował się odnalazł sobie nieskończone pokłady, chęci twórczej do nagrywania i postanowił nagrać część techniczną za co mu wielce dziękuję, jestem mu bardzo wdzięczny będę pewnie jeszcze dziękował z milion razy podczas audycji, A, ale na, na początku trzeba jakoś zacząć, tak? Fajnie mi się dzisiaj mówi. Rozgadałem się tym wykładem o chemii. Ale pewnie jak będę nagrywał drugą część, bo za 15 minut mam właśnie wrócić, bo przerwa się skończy, to pewnie jutro już nie będzie tak fajnie czyli muszę się rozgadywać przed nagrywaniem audycji, to będzie tak bardziej ludzi do tej tak więcej trochę trochę więcej gadania od rzeczy, ale nie ważne więc tak, już drugi czy trzeci raz przechodzę do części technicznej ale fajna muzyczkę to tak, tak inspirujesz no, no nieważne więc zapraszam do wysłuchania części technicznej nagranej przez Don Selfa, który zainspirowany poprzednim odcinkiem podcastu Albo po prostu to chciał się jakoś udzielić. To, to, to już do niego pytania. Eee, nagrał część techniczną o gatunku, który, którego ja nie znam za dobrze, ale Don Self się w nim specjalizuje, można powiedzieć, bo pisze go w nim, o nim, nie, pisze gatunek, pisze fantazję, tak to pisze w nim, eee, tak, pisze, horror, pisze on horror już od jakiegoś czasu. W miarch długiego to już też trzeba się do niego zwracać. Ale piszę i postanowił się podzielić wiedzą, którą zdobył przez te wszystkie lata. No więc zapraszam do wysłuchania tej, tego tej części technicznej tak no przez do selfie. Wszelkie komentarze, dodatki i tak dalej będą po wszystkim więc zapraszam do słuchania. Zapraszam na część techniczną podcastu pod klawiaturą. Witam, z tej strony Don Self. Jest 11.25 rano. Próbuję nagra nagrać coś od jakiejś godziny. Na razie kończę się jedynie na próbach, bo robię, bo robię to pierwszy raz i jakoś nie przyzwyczaiłem się jeszcze do prowadzenia jakiejkolwiek audycji. Mimo to postaram się, żeby to wszystko jakoś sprawnie przebiegło. Właśnie zacząłem zastanawiać się, y, od czego powinienem zacząć. Hmm. O, o dobra, już wiem. E, na początku powiem Wam nieco o tym, jak powstał horror y, i kilka słów o prekursorach, bo wydaje mi się, że to ważne dla każdego młodego pisarza horroru, który na przykład jestem ja. Z tego, co udało mi się teraz przeczytać, pierwsze horrory powstały y, w latach 20. XX wieku. Tutaj warto wspomnieć o filmach upiór w operze i dzwonnik z nocy dam Jeśli chodzi o ten pierwszy, kiedy zobaczyłem kadr z filmu, doszedłem do wniosku, że ta produkcja nie ma wiele wspólnego z horroru, ponieważ w niektórych momentach nawet zakrawa ośmieszność. No i ściera się z komedium. Przynajmniej kiedy zobaczyłem tego całego upiora, nie bardzo byłem przerażony i wydaje mi się też, że kiedykolwiek chciałbym ten film oglądać, ale dzieją się różne rzeczy. Tak właściwie nie chciałem cały czas mówić o filmie, tylko jedynie otrzeć się o ten temat, bo wydaje mi się, że on jest ściśle powiązany z literaturą grozy. Tak właściwie um, chciałem dzisiaj skupić się na literaturze grozy, która e, jak przeczytałem w Europie pojawiła się w XVIII wieku, no, czyli bardzo dawno temu. Właściwie um, do teraz nie wiedziałem, że horror ma już tak długoletnią historię. No wiem o tym tylko dzięki temu, że postanowiłem nagrać część techniczną do dzisiejszego odcinka no teraz minęły 2 minuty 6 sekund jak na razie szybko się uwijam. poza tym mam nadzieję, że moja y, gadanina nie, nie ukołysze kogoś z was do snu nadal zastanawiam się od czego tak właściwie powinienem zacząć tak doszedłem do wniosku że należy wspomnieć o klasyce tego gatunku należą do niej no, bezsprzecznie dzieła Howarda Phillipsa Lovecrafta, które, jak przeczytałem teraz w wikipedii jest jednym z prekursorów science fiction to też bardzo ciekawe na podstawie jego książek nagrawa wiele filmów nawet premiera jednego z nich tu widzę była w 2007 roku kiedy Howard Philip Lovecraft zmarł w 1937 roku, czyli jego twórczość nadal jest aktualna pisane przez niego książki, inspirują wielu filmowców XXI wieku. Poza nim do grona osób, których działa, należą do klasyki gatunku, zalicza się także Bram'a Stokera. Jeśli ktoś by go nie znał, to, to jego najsłynniejszym dziełem jest historia Drakuli. Poza tym jest on patronem najwyższej nagrody w dziedzinie literatury grozy, która nosi nazwę Bram Stoker Awards. Oczywiście każdy pisarz horroru marzy, aby taką statuetkę odebrać. No, ja też się do nich zaliczam. Przeglądając jeszcze listę klasyki gatunku, znalazłem Stefana Grabińskiego i się właśnie zdziwiłem, że do grona tak uznanych pisarzy grozy dołączył także przedstawiciel Polski. Niestety, przeglądając tytuły jego dzieł, właśnie teraz to robię, nie znalazłem żadnego, który kiedykolwiek obiłby mi się o uszy. Chociaż może. No, nie, jednak yy, nic nie. Jeszcze tylko odnośnie autorów chciałbym powiedzieć, że moim ulubionym pisarzem jest oczywiście Stephen King, nałogowo czytanie jego książki i opowiadania. Zdarzyło mi się jeszcze przeczytać książkę jego syna pod tytułem Pudełko w kształcie serca, którą oczywiście polecam. Może na końcu spróbuję ją krótko zrecenzować. Ale to zostawię sobie na koniec. Teraz zajmę się omawianiem poszczególnych od gatunków horroru, zacznę od thrilleru, czyli droszczowca. Jest to tutaj z tego co y, widzę, utwór sensacyjny lub powieść, która cechuje się y, tym samym, czym cechuje się horror, z tą małą różnicą, że najczęściej problemy bohaterów dotyczą bezpośrednio przyczyn naturalnych, nie ma y, właściwie z, nie mają właściwie one związku z, nad przy, z działaniem sił nadprzyrodzonych, co w horrorze oczywiście jest normą. Tutaj jak czytam pewien artykuł, to prekursorem trilera, thrillera w filmie był Alfred Hitch, Hitchcock Ptaki. To był chyba jego pierwszy film. W literaturze elementy thrillera pojawiły się tak od lat 60. XX wieku. I tutaj przeczytałem, że u Federica Forsata. E, oczywiście poza tym takim rdzennym e, thrillerem e, są też różne różne jego podgatunki. Tutaj e, znalazłem ich e, pięć. Pierwszym z nich jest Conspiracy Thriller. E, Cechuje się tym, że główny bohater staje sam naprzeciw dużej grupie wrogów. Którzy na przykład knują przeciwko niemu jakąś intrygę, lub chcą mu po prostu coś zrobić. Kolejny to Cream Thriller. Jest to thriller z elementami kryminału. Zwykle opiera się na aspektach psychologicznych. I głównymi, głównymi motywami tych filmów czy powieści są seryjni mordercy, psychopaci itd. Potem jest jeszcze thriller medyczny. Jego akcja toczy się w środowisku medycznym. Podejmuje tematykę na przykład różnego zagrożenia życia ludzkiego no i związanych z nim tą, jak to się tam nazywa, bioetyką w obliczu zmian, jakie niesie współczesna medycyna. Oczywiście takimi najbardziej znanymi pisarzami uprawiającymi ten gatunek jest Robin Cook i Michael Palmer. Potem jest jeszcze thriller psychologiczny występuje w nim konflikt między głównymi bohaterami, który leży na granicy ich psychiki i emocji. Jeśli chodzi o thriller, to już chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Chociaż właściwie poza tym chciałem dopowiedzieć jedno zdanie, które właściwie tutaj sobie zaznaczyłem. W zależności od podgatunku fabuła thrillera opiera się zwykle na obronie jakiegoś dobra, życia ludzkiego, państwa, społeczności i kończy się zaskakującym rozwiązaniem akcji. Kolejnym, a właściwie już ostatnim rodzajem składającym się na horror jest Dark Fantazy, które już było właściwie pokrótce przedstawione przez Junga w drugim odcinku drugiej, drugiego sezonu podcastu pod klawiaturą. Ja tylko dzisiaj uzupełnię jego informacje i dodam kilka swoich. Pierwsze zdanie artykułu, jakie życiło mi się w oczy, to, że Dark Fantasy jest pod gatunkiem ze sobą fantazję i horror. Dzieła tego gatunku często są zaliczane albo do horroru, albo do fantazji, z czego możemy oczywiście wnioskować, że Dark Fantasy jest całkowicie oddzielnym gatunkiem. Właściwie z tego, co tutaj przeczytałem, takie najbardziej typowymi dziełami Dark Fantasy są utwory Howarda Philipa Lovecrafta które właściwie właśnie łączą ze sobą fantastykę i horror. No i w mniejszym stopniu science fiction, bo jak wiadomo, jak powiedziałem wcześniej, Howard Philip Lovecraft zajmował się także pisaniem science fiction. Właściwie do przedstawicieli dark fantasy zalicza się Anne Rice i jej kroniki wampirów. Są takie najbardziej znane przykłady tego gatunku zaś do innych liczących się autorów można zaliczyć na przykład Tomasa Logitiego i Cecylię Friedman Właściwie długo szukałem odpowiedniego artykułu dotyczącego Dark Fantasyki, ponieważ ten gatunek nie jest aż tak bardzo znany aż tak bardzo rozpowszechniony jak inne rodzaje horroru i, i thrilleru Znalazłem kilka ciekawych artykułów, ale chyba nie będę ich czytał, bo to co już do tej pory powiedziałem dużo wyjaśnię na temat, na temat tego gatunku warto to jeszcze powiedzieć o dobrej stronie na której możecie znaleźć wszystko czego mogę jeszcze nie dopowiedzieć mówię tutaj o portalu o nazwie Horror Online Jeśli teraz jak na niego patrzę to widzę nawet bardzo klimatyczna klimatyczna szata graficzna aż mi ją Wam też polecam odwiedzenie tej strony, ponieważ można się na niej bardzo dużo dowiedzieć, przeczytać dużo ciekawych artykułów. Oczywiście no, mrożący krew w żyłach opowiadań, jak to teraz przeglądam, proponowane, właściwie najpopularniejsze z opowiadań umieszczonych ostatnio na tej witrynie, to rzeczywiście strach się bać. No, właśnie miałem już kończyć, ale teraz sobie przypomniałem, że obiecałem krótką recenzję książki autorstwa Joe Heala Pudełko w kształcie serca Tak więc na początek opowiem trochę o samym autorze bo należy wspomnieć, że jest synem Stephena Kinga należy do grona współczesnych amerykańskich pisarzy którego proza oscyluje wokół grozy, horroru i obyczaju Zadebiutował w 1997 roku a po pudełków w kształcie serca zostało wydane 10 lat później. Właściwie jak na horror to jest całkiem, yy, całkiem krótka książka, ponieważ ma tylko 328 stron. Jeżeli chodzi o jej treść, no to właściwie opowiada o yy, Judasie Coynie, yy, który był gwiazdorem ostrego roka w mocno średnim wieku. Prócz muzyki cenił sobie spokój, psy, kobiety i swoją kolekcję. Jako zbierać wszystkiego, co makabryczne i niesamowite, nie może przepuścić okazji zakupu wystawionego na aukcji internetowej ducha. Kiedy, nie, kiedy jednak z jego, w jego domu pojawia się garnitur nieboszczyka w czarnym pudełku w kształcie serca, odkrywa, że za swoje pieniądze dostał znacznie więcej, niż się spodziewał. Duch bowiem jest prawdziwy i ma swoje plany. Właściwie opis książki jest bardzo zachęcający. Jeśli chodzi o samą jej treść, to jest równie ciekawa. Napięcie budowane jest stopniowo. Chociaż jeżeli i na ta, jak na tak krótką książkę bardzo szybko Joe Hill przechodzi do rzeczy. Właściwie nie mogę wam powiedzieć za dużo, żeby potencjalnym czytelnikom nie psuć zabawy. Ale mogę jedynie dodać, że po przeczytaniu tej książki byłem bardzo zadowolony, że ją w ogóle wypożyczyłem. Tutaj jeżeli chodzi o zakończenie to jest naprawdę dosyć zaskakujące. Nie psuję całej zabawy, bo jest otwarte, można sobie wiele samemu dopowiedzieć. Liczę, że przeczytacie książkę, ponieważ naprawdę warto. I to właściwie tyle z mojej strony odnośnie tej pozycji. Dodatkowo jeszcze, jak sobie przypominam, kiedy Jung recenzował jedną z książek pana Filipiuka, opowiadał nieco o wyglądzie okładki. Ja w wyglądzie okładki mogę powiedzieć dosyć dużo, chociaż ona jest bardzo detaliczna i ciężko powiedzieć o wszystkich szczegółach. Ale co pierwsze rzuca się w oczy. Na początku widać pod, tak na dole strony widać owe pudełko w kształcie serca. Ono ma tutaj kolor czarny na niebieskim tle. Po obu stronach pudełka w kształcie serca są cienie dwóch Powczarków niemieckich, które właśnie w książce odgrywały kluczową, kluczowe role. No i w samym sercu okładki, że tak powiem, jest, widnieje oblicze właściwie przerażającego ducha, który, jak się potem okazało, kiedy czytałem książkę, był. Jeżeli chodzi o recenzję książki, to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Teraz w waszych głośnikach usłyszycie muzykę z archiwum Mix, ponieważ wy, wydaje mi się, że to jest nieodłączny element dobrego horroru, właśnie muzyka. Wobec tego, do usłyszenia. dawnie Jakość dobra? Podchodzi do jakiegoś tam... Coś tam tech. Zaraz sprawdzę w mailu. Gadał. Towarzysz do mikrofonu. Nożycie gdzie to? O, media tech. W życiu nie słyszałem, że mają dobre mikrofony, ale, ale jakość dobra. E tak. Co, coś jeszcze miałem powiedzieć? E, tak. Jeśli chodzi o stronę, którą Don podawał w trakcie swojej przemowy, która trwała coś koło 15 minut, chyba, no mniejsza, e, podawał e, self, Don Self, Mateusz, bez, bez, bez różnic chyba, e, adres do strony Horror Online, ale adres rzeczywisty jest to www horror.com.pl horror.com.pl yy, co może nie być do końca oczywiste znaczy dla, dla selfa pewnie jest ale dla wszystkich słuchających niekoniecznie yy, więc no, to tylko tyle to miałem powiedzieć jeszcze przepraszam za parę pisków w trakcie słuchania ale musiałem po prostu ocenzurować wypowiedź naszego kolegi ponieważ jak dla mnie po prostu zdradzał zakończenie albo szczegóły w treści fabuły, tak? Co jak hmm. dla mnie się jest niewybaczalne, jakby ktoś chciał przeczytać tą książkę, a jeszcze jej nie czytał. Więc tylko te dwa fragmenty zapikałem, wyciąłem po prostu i wstawiłem piknięcie. Yy, I co jeszcze? Aha, tak. Końcówka yy, ten, ten utwór z Archium X. Jeszcze poprawiłem, bo trochę był źle nagrany, ale to wszystko chyba tak, no to, wszystko to to wszystko co do części technicznej, wypowiadajcie się proszę w komentarzach na temat części technicznej, Dona eee, co jeszcze, ogólnie komentujcie i zgłaszajcie się też nagrywajcie swoje części podcastu nieważne czy to będzie PPP, czy to będzie gadazina poprozowa nawet, czy to czy to właśnie część techniczna. Jeśli cokolwiek wiecie, chcecie się czymś podzielić, to po prostu piszcie do mnie, albo ślijcie już nawet gotowe, nagrane fragmenty, bo ja jestem naprawdę bardzo chętny do takiej rzeczy. Tak, bardzo chętny jestem. Eee, co jeszcze? Ja, Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że Don ma naprawdę fajny głos. Miliard raz lepszy od mojego. Ja swojego głosu nie lubię, szczególnie tego zakatarzonego, który mam teraz, ale, ale znacznie w mniejszym stopniu niż, niż to jest na co dzień. Niestety alergik nie ma łatwego życia, kiedy przychodzi do wiosny, czasu ogólnie uważanego za radosny, szczęśliwy, miły i fajny. Ja przez pierwszy miesiąc powiedzmy non-stop mam jakiś coś. Ale co was obchodzi moje alergia? No nieważne. Może was jedynie obchodzić alergia w takim stopniu, że, że się gorzej słucha podcastu, bo jest za Katarzyny głos. Ale ogólnie swojego głosu nie lubię. Znaczy uważam, że... Nie tyle co nie lubię, jakoś nie zwracam szczególnie uwagi na głos, jeśli chodzi o takie codzienne życie powiedzmy. Ale do nagrywania podcastu myślę, że mógłbym mieć lepszy, jakby był trochę jeszcze niższy. I taki, taki bardziej... No, przyciągając, bo mój jest taki nudny, smętny i bezsensowny, tak czuję przynajmniej nie a jak, jak wymyślicie, jak ty myślisz, drogi słuchaczu? zwracając się bezpośrednio do ciebie drogi słuchaczu lub słuchaczko co myślisz o moim głosie? w skali 1-10 bardzo jest słaby i niezda niezdatny, do, niezdatny do słuchania Tak, ankieta nie, nie założę ankietę. chociaż może założę ankietę tak Założę ankietę na blogu, jak bardzo beznadziejny jest mój głos. Ciekaw jest, co wymyślicie? bo ja uważam, że jest po prostu słaby, niefajny. Yy, no to, może byśmy przeszli do jakiejś PPP czy coś? Ja tutaj. A nie, nie przejdziemy do PPP. Znaczy, no przejdziemy, ale już, jeszcze nie zacznę czytać dzisiaj. Znaczy, no może. Bo mam takie dwa opowiadanka. Właśnie chyba ze strony tej, której. Która podawał. Tak, to jest dokładnie ta strona, którą podawał. Don't Self Horror Online. Dwa opowiadanka. Myślę, że autorzy się nie, z, nie obrażą za bardzo. Skoro już i tak opublikowali, a, je, a sam podcast nie jest zbyt popularny. Może i na szczęście, bo gadam kompletnie od rzeczy. Eee, I co by tu. Albo mogę przeczytać... Właśnie chciałem przeczytać horror, żeby tak wiecie. Pasowało klimatem. Mam strasznie długi opowiadanko pod tytułem Pająk. Które mogą być ciekawe, ale myślę, że to najwyżej przeczytam za tydzień. Znaczy za tydzień, no przy następnym odcinku, jak będziecie chcieli jeszcze, żebym poczytał horrory. A teraz myślę, że się wezmę za to krótsze. Jest to opowiadanie pod tytułem Nekrolog. Pani Alicji Czerzyk. Nie mam pojęcia, czy jest dobry, czy wie pierwszy raz ra razem z Wami. I za chwilę nie zacznę czytać, tylko najpierw się czegoś nabije. To wiadomo, jak, jak się gada, to zasycha usta. Gada się to zasycha w ustach, a ja gadam od półtorej godziny non stop? Nie, dwóch godzin. No super. Ale, ale głos mnie szwankuje, nos się trzyma. Teraz... Ja nie Michael Jackson. Niech to by było głupie. Wykasuję to. A, bo nie w tym się. Dobra, czytam. Dlaczego ludzie boją się śmierci? Bo nie wiedzą, co się z nimi stanie? Pójdą do nieba czy do piekła? Nie. Tak naprawdę boją się życia zbyt krótkiego życia. Czy zdążą zyskać sławę i chwałę, coś, coś osiągnąć, odkryć? Tylko po co? Żeby innym żyło się lepiej? Innym, nawet, których nawet nie znają, którzy nawet nie, których nawet pewnie nie miną na ulicy. Ludzie żyją dla ludzi. Po, po co żyć, jeśli nie można żyć dla siebie? Herbert Henderson przeczytał list na głos i położył kartkę na stole. Jeszcze raz, sprawdził linę, jeszcze raz sprawdził linę. Wszedł na krzesło, założył pętlę na szyję i zamknął oczy. Wesołe opowiadanko, nie? Po co żyć, jeśli nie można żyć dla siebie? Obudziło go zimno. Leżał na czymś metalowym, był tego pewien. Co się stało? I czemu jest tak, tak ciemno? Pomachał, pomachał sobie ręką przed oczami, ale, ale jej nie zobaczył. Ogarnęła go groza. Czyżby oślepł? Nie, przecież był niedawno, u, był niedawno u okulisty. Jego oczy mają się dobrze, więc musi być w jakimś ciemnym miejscu. Nagle usłyszał zgrzyt i skrzyp. Promień światła przedarł się na twarz Herberta, dop dopiero zobaczył, że przedmiot, na którym leżał, był metalowym wózkiem. Zobaczył długie rzędy szafek. Zobaczył, że o Jezu, ale Zobaczył, że kobieta wchodząca do pomieszczenia ma na sobie lekarski, lekarski kitel. Zrozumiał, gdzie jest. Leżał w kostnicy. Ktoś naj najwyraźniej uznał go za trupa. Zerwał się z wózka i krzyknął. Co ja tu robię? Przecież żyję. Kobieta pisnęła i osunęła się na podłogę. Pięknie, pomyślał. Nie dość, że sam prawie umarłem ze strachu, to jeszcze kogoś zabiłem. Podszedł do kobiety, widział jak oddycha, więc jednak żyje. Uff, tylko zemdlała. Wyszedł z pokoju, rozejrzał się, ale na szczęście na korytarzu nikogo nie było. Obok niego stała szafka, otworzył ją. W środku widziały zapasowe kitle dla personelu. Pospiesznie założył na siebie jeden i zaczął szukać wyjścia. Dopadł do drzwi i z zachwytem odetchnął świeżym powietrzem. Był dzień. Słońce świeciło jasno. Jeden rzut, oka jeden rzut okiem wystarczył Herbertowi, by zorientować się, gdzie jest. Mieszkał niedaleko, codziennie mijał kostnicę w drodze do pracy. Niektórzy ludzie patrzyli na niego z zainteresowaniem. Szybkim krokiem przeszedł przez skrzyżowanie, skręcił w boczną uliczkę i, po i pobiegł do starej kamienicy. Mieszkał tam od wielu lat. Wielu. Ilu dokładnie? Nie pamiętał. Wbiegł na klatkę schodową i powolnym już krokiem powędrował na górę. Zatrzymał się przed drzwiami sąsiada. Gazeta. Sąsiad znany był z tego, że potrafił całymi dniami nie wychodzić z domu. W ogóle nigdzie się nie ruszał, chyba że skończyła się wódka. Pod jego drzwiami wiecznie leżał stos gazet codziennych. Herbert, po Herbert podniósł najnowszy numer leżący na samej górze stosiku i wszedł do swojego mieszkania. Wykąpał się, przebrał i zrobił sobie kanapki. Przy jedzeniu zaczął przeglądać gazetę. Najpierw kronikę policyjną, potem wydarzenia kulturalne i nekrologii. Przy tych ostatnich zatrzymał się na dłużej. Zobaczył bowiem nazwisko staruszki z sąsiedniej kamienicy. Zobaczył nazwisko pewnego kioskarza, które po znajomości spuszczał dla niego ceny papierosów. Zobaczył też niewielki napis Herbert Henderson 1968 2011. Zmarły na skutek popełnienia samobójstwa przez powieszenie. Strasznie niewyraźnie mówię, pewnie, nie wiem. Jak to będę przesłuchiwał, to pewnie się dowiem. Ale nie było zapewnie za dobrze. A to wszystko przez Katar. Dobra, ja na razie będę kończył. Zaczynam, co ja wam mówię. Ja kończę, ale w rzeczywistości dla was ciągłość podcastu nie, nie ulegnie naruszeniu. I zaraz przejdziemy do gadaniny poprozowej, w której powiem co nieco o, o czymś, o, o, co popros o co zostałem poproszony na, na forum parę dni temu a mianowicie o krótkich i zbyt krótkich zdaniach, które wiele osób jak dla mnie pisze zdecydowanie za krótkie zdania i to mi wypadało poprawić ale o tym za chwilę, najpierw chwila muzyki przerwa i moje wyłączenie się bo na dzisiaj kończę tak eee, jeszcze nie wiem czy mówiłem bo nie przesłuchiwałem tego fragmentu ale przepraszam za cenzurę w jednym miejscu, to już przy końcu wypowiedzi Selfa, Dona Selfa Mateusza e, ale no jak dla mnie to zdradzał on jakiś tam ważniejszy element fabuły, chociaż, cho, chociaż, chociaż książki nie czytałem to no, zdradzanie fabuły to nie jest fajna sprawa zaraz mamy pół godziny o czym ja miałem mówić aha tak, za krótkie zdania e, jak dla mnie większość osób na forum pisze za krótkie zdania, z tym, że jest to moja subiektywna opinia, bo. bo ja ogólnie piszę za długie, tak? Więc to jest taka ta, zupełnie inny punkt widzenia. Ale jak dla mnie mimo wszystko zdania pojedyncze, zbyt dużo zdań pojedynczych, pojawiających się, pojawiających się w jednym miejscu bardzo blisko siebie, nie jest w ogóle dobrą rzeczą, bo. To się nadaje do przyspieszenia akcji, znacznego przyspieszenia akcji, to krótkie zdania po prostu no, no, przyspieszają akcje, co tu dużo gadać. Yy, a jeśli na przykład napiszemy opis w taki sposób, to po prostu jak dla mnie to się wydaje, jakby tekst był zwyczajnie posiekany tasakiem na malutkie kawałeczki. I, i po prostu nie da się tego czytać z przyjemnością, nie można się w tekście roz, rozsmakować zacząć po prostu iść z fabułą, nie zważając uwagi na słowa w jakich, jakich to jest przekazywane tak? bo to jest taki, taki typ y, flow, flow to jest y, taki stan, gdzie wykonujemy daną czynność jesteśmy na niej w 100% skupieni i nie istnieje dla, dla nas nic poza tą czynnością Czasem się zdarza podczas pisania i wtedy wychodzą naprawdę dobre fragmenty. Podczas pisania. Źle odbija. No nieważne. E, ale podczas czytania można uzyskać coś podobnego, jeśli zdania są po prostu odpowiedniej długości i tekst jest ciekawy. Są takie myślę dwa główne wyznaczniki. Wtedy po prostu się śledzi fabułę i na bieżąco wyobraża to co się dzieje, nie za bardzo zważając na dobór słów. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pewnie jak czytacie książkę, to słowa nie mają jakiegoś większego znaczenia, bo nieważne jak to jest przedstawione, zawsze obrazują coś, co autor chciał przekazać. I w ten właśnie sposób, no, jest przekazywana ta informacja, więc na słowa przestajemy tak bardzo zwracać uwagę, chyba że pojawia się coś dziwnego, innego i tak dalej. To wtedy się jakby budzimy z tego transu, z tego stanu, ale normalnie nie zwracamy po prostu uwagi na. Na, na sposób, w jaki to jest wszystko zapisane. Chyba, że jesteśmy w ogóle rozproszeni, albo czytamy jakąś zdenną lekturę, czy z inną książkę. Heroika głupiego. Ale to się dość... Rzadko zdarza, że musicie coś czytać. No dobra, lektury to się akurat często zdarzają. No ale jakąś głupią książkę fabularną, którą z własnej woli zaczęliście czytać, to to się rzadko akurat zdarza. Chyba. Mam nadzieję przynajmniej taką, że nikt się nie przymusza do czytania badziewnych książek. Bo nie wiem, bo, bo wszyscy inni czytają. Bo chce się popisać, że przebrnęła czy coś. Nie, nie, nie wiem, jakie mogą być pobudki takiego zachowania. E, co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, tak. Trochę za późno, ale soundtrack, który był w trakcie, w trakcie przemowy Dona. E, jest to soundtrack z gry Bioshock. Chyba tak to się czyta? Bareszak. Nie, chyba jedynki. Ale no taki bardziej, bardzo, bardziej horrorowaty mi się wydał, więc po uzgodnieniu z selfem po prostu wstawiłem. Um, co tu jeszcze? Tego nie ma co mówić... Tak, na pewno chciałbym powiedzieć... Że podcast w najbliższej przyszłości zmieni swoją formę. Jeśli tylko, się, jeśli tylko się uda, jeśli w miarę szybko nastaną wakacje, patrząc na kalendarz 22 maja, to, to, no to jeszcze za tak około miesiąca będzie, nie? Więc myślę, że za około miesiąc, może trochę wcześniej, podcast chwilowo zmieni swoją formę. Zupeł znaczy nie tak zupełnie. Chodzi, chodzi głównie o część techniczną, bo cała reszta będzie, myślę, na miejscu. Część techniczna będzie w innej formie Nie zdradzam na razie jaka Może wam się spodoba, może wam się nie spodoba Jak się nie spodoba, no to trudno To po prostu zaprzestanę tego i zrobię coś innego Jak wam się spodoba, no to będę ciągnął tak długo jak będę mógł Ale chciałbym powiedzieć, że po prostu Mi się tematy na część techniczną kończą I jak myślę W najbliższej przyszłości Część techniczna Albo będzie bardzo ograniczona, albo zupełnie wyjdzie z użytku co-odcinkowego. Czyli po prostu przestanie, straci rangę yy, części stałej. Tak jak, tak jak jest na przykład gadanina poprozowa, piekielna porcja porozy, która jest yy, w każdym odcinku. I zyska status powiedzmy takiej zagadki, jak, jak jest zagadka, która pojawia się raz na jakiś czas. Jak akurat mam pomysł, czy, czy co, no, no po prostu się za to zabiorę, tak? Bo no, w tych pierwszych 20 odcinkach części technicznej, powiedzmy tej pierwszej części podstawowej pierwszego sezonu wyczerpałem myślę większość tematów, które, które dotyczą pisarstwa, nie ma za bardzo o czym więcej mówić, musiałbym albo się powtarzać, co nie byłoby na pewno dobre, albo jakoś tak na siłę coś wciskać, albo na siłę poszerzać ten temat i tak dalej, co też jest po prostu jakoś będzie bardzo słabo, będzie to zwyczajnie nudne i nie. Nie będzie wam się zwyczajnie chciało tego słuchać, a mnie nagrywać, więc po co obie strony mają się męczyć? Zamiast tego myślę, że zwyczajnie wydłużę pozostałe części. Yy, wydłużę, może dodam dodał jakąś nową w zastępstwie czy to po prostu dodał coś, co, co mogłoby jakoś tą część techniczną, e, znaczy część, to, ten czas wypełniany przez część techniczną e, zapchać? No, zapchać to trochę złe słowo, bo taki wydźwięk nieco, nieco negatywny, a nie ma mieć. Ale z braku innego i niechęci powtórzenia niech zostanie. Tak, coś jeszcze trzeba pogadać. Muszę się pouczyć francuskiego. A ja nagrywam sobie podcast. To jest kompletnie nieobowiązkowe. Mam poprawę sprawdzianu czy coś takiego w poniedziałek i muszę się nauczyć. A że francuskiego niezbyt lubię i potrafię, to jest czego się uczyć. Yy, nic. Nie, ale jeszcze się pociągnie z 10-20 minut może takiego bezsensownego gadania w gadaniny poprezowej. Trochę za długo, ale no odcinek jest strasznie krótki, co to jest 40 minut. Chociaż w sumie są odcinki, które mają 5 minut, jest dobrze. Przeciętny odcinek ma 20, może 30. To no i tak jest sporo. Przeżyjecie ten taki krótszy odcinek? To w komentarzach proszę. E, bo chyba nie ma sensu, żeby tak gadał bez sensu, ile wlezie czytałby jakiś jakaś druga osoba współprowadzący albo nie słuchacz dzwoniący jak na przykład w kontestacji to zdecydowanie daje temat ożywia rozmowę i pozwala jakoś to ciągnąć przez tą godzinę audy audycji tak, która leci na żywo ja nie puszczam na żywo, chociaż można by kiedyś zrobić a nie, to był kiedyś taki pomysł no to nie wypaliło zupełnie nie było zwyczajnie sensu, no bo co? Chociaż to mogłoby zadziałać, ale nie, to trzeba by więcej słuchaczy mieć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ja nie wiem, co sobie powiedzieć. Ja tak po prostu sobie siedzę, no sobie mikrofon, siedzę przed komputerem, oparłem się, swoją głowę ciężko na ręce, które opiera się z kolei na... co to w sumie jest. To bok stolika taki jest. To bok biurka jest taki. parapet czy coś, podwyższenie się oparłem, siedzę, rozglądam się po pokoju i myślę, co by tu powiedzieć. To ja zapauzuję. To jest nic sobie pomyślę, może tak po cichu. No właśnie, zapomniałbym. Książkę trzeba jakąś polecić. Znaczy omówić, zrecenzować. Chociaż już jedna w sumie była wcześniej. A, tak. Ale, czy Czepiacie się towarzyszy, będzie druga. Więc dzisiaj weźmiemy sobie O! Dariusz Domagalski delikatne uderzenie pioruna To może najpierw okładka będziemy mieli z głowy w ja sobie to Po co ja opisuję okładkę? Żebyście mogli w sklepie w księgarni albo w, ty... w bibliotece znaleźć Żeby nie szukać po tytułach, to czasem pomaga więc tak, okładka jest utrzymana w kolorystyce jasno-brązowo-szarej. Nie wiem, jestem daltonistą. Jak każdy facet w sumie. Miej, mniej czopków to co się trzeba. Yy, wszędzie wokół są naklejone ładnie, jak to od fabryki słów, ptaki czarne, kruki chyba. Latają we wszystkie strony, super. A w centrum jest przedstawiony bardzo miły pan ponuro wyglądający w, w wielkiej nie jest taka wielka w pięknej zbroi w, nie wiem co to jest jak to się nazywa w ogóle no może zacznijmy od góry to może sobie przypomnę yy, w, od góry mamy hełm z przyłbicą typu psipysk z dość dużym wizjerem dzielonym na, na środku bardzo ładnie okutym na przółbicy, oczywiście, spod tego hełmu wystaje yy, drob... kawałek kaptura kolczego. Pan ma założoną na siebie czerwoną, yy, to jest chyba przeszywanica w sumie. Na paskach wszystko się trzyma ładnie. Tak, to jest chyba przeszywanica w sumie. Ma wielkie, ba bardzo wielkie i potężne rękawice, które pewnie my normalnego człowieka z nóg zwaliły okute stalą całe i kilkoma warstwami stali nawet bardzo, bardzo dużo do tego utwardzonej skóry pod spodem. Wątpię, czy człowiek byłby w stanie w ogóle złapać za broń, którą ten pan trzyma, a jest to tak zwany Morgenstern, Star i w sumie to jest yy, stalowa kula na, tutaj akurat ma ćwieki jakieś, stalowa kula na łańcuchu przyczepionym do kawałka drewnianej pałki. Ten pan bardzo odważnie ją trzyma naprzy, naprzeciw siebie, chociaż zapewne jest cholernie ciężka. Nie jestem pewien, jak, jak jest w stanie utrzymać taką dźwignię w jednym ręku. No ale no, dobra, no, to jest fantastyka. Autor miał takie takie się. Widać też kawałek nogi, która jest pewnie też okuta w stal. W całości. A na sobie ma jeszcze Kirys chyba. To się nazywa Kirys. Ale nie dam głowy. W każdym, razie, w każdym razie, pamiętam już prawie, w każdym razie jest to taki, powiedzmy, stalowa kamizelka. Mniej lub bardziej opisane to tak jest. Delikatne uderzenie pioruna jest to chyba część jakiejś serii, trylogii, kwadrologii, coś tam. Księga pierwsza cyklu Krzyżackiego. Dlatego pewnie ją wziąłem, bo to jest księga pierwsza dalej są jeszcze aksamitny dotyk nocy i gniewny pomruk burzy. Wszystkie tytuły robione na jedną modłę. Wydane przez Fabrykę Słów, napisane przez Dariusza Dogmagalskiego. a teraz może przeczytamy opis z tyłu. Zapomnij o wszystkim, co serwował Sienkiewicz. Krzyży na białych płaszczach, orzeł w koronie, litewska pogoń. To ledwie symbole strasznego boju o równowagę wszechświata. Przebudzeni pędzą traktami z żmudzi. Bliski jest dzień rozesłania apostołów, kiedy dwie potęgi staną między wbitymi w ziemię mieczami. Nadciąga burza, w której umrze lub odrodzi się ludzkość. To nie fantastyka. To objawienie prawdy ukrytej w kabale. No mniejsza. Tak, przeczytałem chyba nawet całą, jeśli dobrze pamiętam. Nie, no ja zazwyczaj nie zostawiam. Nie przeczytałem książek. Dokładnie. W tej drugiej A nie, to prawie przy końcu jest w takim razie. Ale zostawiłem, nie mnie po prostu zmęczyła. Więc to nie będzie bardzo pochlebna recenzja. Historia ogólnie z tego, co pamiętam, bo to już dość dawno temu czytałem, historia opowiada no, alternatywną historię Alternatywną rzeczywistość w okolicach średniowiecza myślę, że 1400 rok, trochę wcześniej, może. Ja nie wiem, ja się na historii nie znam to do luksa pytania. W każdym razie to jest takie fantazy, fantastyka połączona z powieścią historyczną więc, więc to w sumie to jest taka alternatywna historia. z okolic ziem polskich, może zakonu krzyżackiego i tak dalej. Jeśli dobrze pamiętam, bo naprawdę przepraszam bardzo, ale nie za dobrze kojarzę. Ale pamiętam dobrze odczucia po przeczytaniu tej po prawie przeczytaniu tej książki, więc, więc można powiedzieć. Jest po pierwsze bardzo ładnie napisana. Znaczy, no, no nie jest to może jakiś majstersztyk, ale bardzo mi się podobała tutaj archaizacja. No dokładnie. Wprawdy są ładne, ładne zdania, archaizacji i można się z tego y, trochę pouczyć właśnie, jak, jak dobrze archaizować, jak pisać właśnie w takim stylu. I chociaż powieść wydaje się ogólnie dość ciężka, to można, można przez nią przebrnąć jakoś nie tak... Y, nie, nie w wielkich boleściach. Gadam od rzeczy. No nieważne. Y, więc co by tej Nie będę tutaj fabuły, bo mnie nie pamiętam za dobrze. Bo nie trzeba odświeżyć, co nie pamięć przeczytać, jak tylko skończę to, co czytam teraz. Ja teraz czytam. Nie, to no nieważne. W, w każdym razie będę musiał sobie jeszcze raz to przeczytać. Ale polecam chociaż, żeby zobaczyć, jak pan Damagalski pisze, i czy Wam się to podoba. Czy Tobie się to podoba, drogi słuchaczu? no bo no bo są pisarze który, którzy podobają się powiedzmy większości czytających dany gatunek a są pisarze, którzy piszą bardzo specyficznie i podobają się tylko niektórym no i to jest właśnie ten drugi gatunek, bo Pan Damagalski pisze tak, że jednych może to, jednym może się to bardzo spodobać, a innych może wręcz odrzucić i powiedzieć i, i zmusić do, do wyrzucenia tej książki niemalże przez okno bo naprawdę miejscami się czyta ciężko. Jest trochę nawet przynudza miejscami. Zwyczajnie przynudza, że yy, czytając tekst się ziewa non stop i, i czeka aż się skończy ten fragment. Ale nie jest aż tak źle. Czy, czytywałem gorsze książki. Ta jest mniej więcej tak po środku w mojej skali. I dam jej myślę 4 na 10. Tak 4 i... 30 powiedzmy, bo jednak na cztery nie zasługuje. Cztery oczywiście w skali książek, nie w skali tekstów ogólnych, bo nie będę przyrównywał wydarzeń powieści pana Domagalskiego do jakiegoś tekstu zamieszczonego na forum, któremu dałem czwóreczkę. Ale no tak, powiedzmy, cztery na 10, gdzie 10 to jest najlepsza książka, jaką w życiu czytałem, tak? A jeden, nie, zero to taki naprawdę chłam, chłam, chłam, chłam. Wydany chłam, co i tak się równa mniej więcej, powiedzmy, no, piątce na skali tej amatorsko-pisarskiej napiszemy fora. No, może trochę za dużo. Czwórce. a Nawet trójce. Chociaż takie naprawdę chłamowi, jak na przykład e, trylogia Czarnego Maga, to bym dał zero we wszystkich skalach, jakie tylko znam, ale no, nieważne. Więc delikatne uderzenie Pioruna, Pan Domagalski. Chociaż zobaczcie, jak to wygląda. Jak zobaczycie gdzieś w księgarni czy w bibliotece, to chociaż weźcie do ręki i przestajcie kilka fragmentów, żeby zobaczyć co i jak. Co tu jeszcze powiedzieć? O tej knize nic. Co by tu jeszcze... Nie, no trzeba chociaż do 50 minut może dociągnąć. No, dociągnę do 50 minut i będę kończył. Jeszcze dwie i pół minuty, to wytrzymacie chyba. Nie, to półtorej minuty. To jeszcze tym bardziej wytrzymać. Muszę się poskarżyć, że kompletnie nie umiem rysować. Zupełnie, nul, nic. Nie ja nawet z tak zwanym smufiniem, wygładzaniem krawędzi i nie wiem, z autorysowaniem kształtów po prostu mi to wychodzi okropnie. Już wolę, wolę dosłownie z samym, e, samym pisakiem coś tam narysować, bo wychodzi to, powiedzmy, schludniej. ale to też takie naprawdę bardzo proste rysunki. Jestem kompletnym antytalentem rysowniczym, a muszę zrobić na najbliższy czas e, jakiś projekt na przedsiębiorczość. Na szczęście mam w grupie kolegę, który rysować mnie, i ja tylko tutaj opracowałem plan, jak to ma wyglądać. Bo do tego akurat głowę mam, ale no niestety do rysowania niezbyt. Znaczy kiedyś, kiedyś trochę bawiłem, ale to bardziej w formie animacji. No to Stickmana chyba każdy narysować potrafi, ale ale jakoś rysować ogólnie nie, nie, nie dziękuję. Bo no, zwyczajnie mi to nie wychodzi tyle, no się co zrobić. Czy mimo wszystko kombinować i nie wiem, dać takie słabsze? Czy zostawić wszystko koledze, zwalić na głowę, bo 12 chyba rysunków, czy inaczej, ile to jest razem 14. To sporo, sporo. Yy, nie, ja będę kończył, bo jest 50 minut już. Aż za dużo takiego bezsensownego oglądzenia. Minus oczywiście część selfa jest trochę mniej niż 50 bez sensu No ale i tak za dużo. To jeszcze przypominam o komentowaniu pod odcinkiem. No i co myślicie ogólnie o tym pomyśle, o moich dążeniach do wyeliminowania części technicznej. Z wielką niechęcią i powiedzmy bólem serca to robię, ale... Ale po prostu nie mam innego pomysłu, tak? Więc chyba będzie trzeba tak zrobić. I powiecie jeszcze, jak bardzo słaby jest mój głos. I może ktoś ma lepszy i może chciałby, nie wiem, poprowadzić jedną audycję albo nagrać jakąś część podcastu. Ja jestem otwarty na takie propozycje. Jak widzicie, Don Self był pierwszy, przełamał opór i jako pierwszy nagrał coś i dał do odcinka, do podcastu. Teraz na was kolej. Do roboty. No, a ja tymczasem żegnam się. Dziękuję bardzo za... O, wow, strasznie. Przepraszam. E, dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam do komentowania i życzę miłego słuchania muzyki oraz miłego dnia bo, albo nocy. Zależy kiedy to słuchacie. To. Do następnego odcinka. O, to, to bardzo dobra kwestia. Trzeba to zapisać.